rozdział drugi. A ty, mów co zgodne ze zdrową nauką, aby starcy byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Także, aby i starsze niewiasty zachowywały się, jak przystoi świętym, aby nie były skłonne do obmowy, oddane pijaństwu, lecz dawały dobry przykład, nauczając młode niewiasty, żeby kochały swych mężów, żeby kochały swe dzieci, żeby były roztropne, czyste pilnujące domu, dobrotliwe, uległe swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli roztropni. We wszystkim okazuj z siebie wzór dobrych uczynków, w nauczaniu czystość, powagę, słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik zawstydzić się musiał, nie mając nic do powiedzenia o was. Słudzy, aby byli ulegli Panom swoim we wszystkim się im podobając, nie sprzeciwiając się, nie kradnąc, lecz okazując wszelką dobrą wierność, aby we wszystkim byli ozdobą Boga, Zbawiciela naszego, albowiem okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom, nauczając nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, roztropnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli w teraźniejszym wieku, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i napominaj i strofuj z wszelką powagą. Niechaj nikt Tobą nie gardzi.